Kasetę z nagraniami zabrałam, a resztę, która była w aparacie, skasowałam. Lepiej będzie, jeżeli nikt nigdy nie usłyszy. Co to? Co to? To za to Chciałem no? chłopaki, już jestem. Ja, ja będę się spieszył, bo się tego spóźniłem. Teraz szybciutko. Halo, halo? No to startujemy. Witam was bardzo ponownie. Halo, słyszy się? Ja też się słyszę. Siebie słyszysz sama? Sama siebie słyszę. Dobrze. Witam Was bardzo ponownie. Już? Słyszysz siebie sama? Nie. W słuchawce? A nie. A może? Coś tam słyszę. No ja y, mam nadzieję. A powinnam? Co? No troszeczkę. Raz, dwa, trzy. Witam Was bardzo ponownie. Niedobrze jest. Nie jest dobrze. I od razu przechodzimy do rzeczy. Super odcinek! Nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Podsłuchu nie mieli za bardzo, bo jest niepotrzebny. Podcastów oczywiście. Nie jest nie jest dobrze. Pewnie wiele osób mnie teraz zjedzie, ale muszę się do czegoś przyznać. No ja y, mam nadzieję. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze. No i mamy już początek. Nie. Gorzej, albo po prostu cześć. O, stary! Co, co? Jak ja lepiej z wami o seksie gadać? Siema! Niedobrze jest. Nie. Gorzej. Jak kiedyś powiedział Adam z Retroradia obrażajmy się. <śmiech> Bo tych podcastów było bardzo mało, z tego co pamiętam. Nieważne. E, takich, takich podcastów, które można było słuchać. Można to zmienić. E, a wracając do nie tylko dla orłów. Ja nie mówię na żywo, ja mówię z taśmy. No, świetnie się słuchało jakości, bo to, to przede wszystkim. Zacznę od tego, że masz rację, tak? Jest to podcast kultowy i są wyczesane odcinki. <laughs> Czyli była treść, bo zawsze u Filipa była treść jakaś, ciągło, ciągle zmieniały się osoby. Jo ja to jestem w zupełnie nowym miejscu, w zupełnie nowych okolicznościach przyrody. Nie wiem czy śledziłeś sprawę. Nie śledziłem. Nieważne. Można to zmienić. No i teraz przez te śmiechy już nie wiem co. Śmiechy, chichy, śmiechy, chichy, jedziemy dalej. Odezwał się gik. <laughs> A plan jest taki. Ja nie mam ja nie mam, planu, no. nie mam planu na ten podcast. Troszkę, troszkę się obawiam tego wszystkiego, jak to wszystko wypadnie. Można to zmienić. Ja nie wiem, co konkretnie byś chciał usłyszeć, bo... Ja raczej mam plan, żeby spotkać się z, z tymi ludźmi, którzy podzielają moją dole i niedolę, ale też są, jak to kiedyś, kiedyś dawno temu Maciej powiedział, że... Po prostu podcaster, podcaster. Ja nie mówię na żywo, ja mówię staśmy. Jesteście tak dalecy, ale tacy bliscy, że, że, że pomimo tego, że się nie znamy, to się znamy jak się już poznamy, to nie ma żadnych barier. Po prostu podcaster, podcaster, po prostu podcaster, podcaster, podcaster... To ja muszę powiedzieć, że. Na czym stanęliśmy? Na czym stanąłeś? Czy pan tu jesteś gościem i pan tu się nie napinaj? Ja się zaraz pana rozłączy. No. Ja nie mówię na żywo, ja mówię staśmy. Można to zmienić. Można to zmienić. A plan jest taki: Podcastów, oczywiście. Z zielonej Irlandii. Z wyspy za morzami. Zielony jest zajebiście, bierzemy zielonego, su Na Naiwniak. I tam ten adres jest. No właśnie, wszystkie te linki, o których wspomniałeś, wszystkie miejsca, nie ma podcastu nie tylko dla orłów. Pojawił się taki wniosek, że... że to w sumie kilka czynników jest winnych. Może trochę lenistwo. Może trochę brak czasu. A do podcastu mam wielki sentyment. Zastanawiam się, w jakim kierunku zmierzamy Chociaż nie, nie jestem do tego przekonany A podcast był wielkości takiej bardzo słusznej Filip Tak, tu to jest. on jest winien wszystkiemu Nie mam. Wejdziecie sobie i minutka dwie Bo jest domena nieprzedłużona, jest serwer nieprzedłużony Nikt nie wie, co się dzieje z... Nie tylko dla orów. Stop, stop, stop, stop Nie będziemy tego co nam celebrować i robić wielkiego halo Czy możesz nam zdradzić swoje plany podcastowe na najbliższą przyszłość? Chciałbym, może jeszcze wrócić do... Podcastów, oczywiście. Bez owijania w bawełny. No i chyba tyle. Naprawdę polecam nagrywać podcasty i zrzeszajmy się. Wyłącz go. Właśnie. To już jest koniec. No i temat się urwał. Ale chciałem się spytać, mówienie o swoim życiu obcym ludziom, czy, czy, czy to może zaciekawić, nie wiem. Czy... Wyłącz, go. wyłącz go. Wyłącz go. Wyłącz go. Nie ma się co denerwować. No to dobra, to przechodzimy do części, w której nagrywa... Telefonem jest z może... Z ręki. I z ręki, z nogi. Tak zwany spod, pa spod pachy. Nie będę tego ko kontynuował. Halo, halo, halo? Ja nie mówię na żywo, ja mówię staśmy. No tak to mniej więcej wygląda. Kończymy, tak? Filip, wróć. Nie wiem, może wróci. No, wróć. Daj głosa jakiegoś. Top. Top. Wieczne pióro, dostałem od dobrego przyjaciela. Spełnia moje wszystkie życzenia. Tworzy prawdziwe obrazy, Słówka słów Jest myślą wypisaną na twarzy, na białym tle. Dziś pisać chcę. Cokolwiek ma się tu zdarzyć, niech będzie, niech jego słowo dziś odnajdzie mnie wszędzie. Wracam do domu. Zostaw uchylone drzwi Mam dosyć świata, co ze zwykłych ludzi drwi Napiszę całkiem nową historię W zeszycie swoich przeżyć i wspomnień Przychodzimy na ty na ten świat Potem mamy więcej, ale więcej nam brak Pokażę inaczej, potrafisz Życie w ręce, weź swój rozdział, napisz Dodaj barwy miłości, jej, jej Potem Człowiek złości. Ej, ej. Żaden z nas nie jest doskonały. Wygra ten co wytrwały w swoim miejscu. Mam wieczne pióro, dostałem od dobrego przyjaciela. Spełnia moje wszystkie życzenia. Tworzy prawdziwe obrazy. Z słówka łamarzy. Jest myślą wypisaną na twarzy na białym tle.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 ale chciałbym, żeby tutaj pojawiały się treści, które naprawdę byłyby ciekawe i nie zajmowałyby Wam Waszego cennego czasu. To nie sztuką jest puścić cokolwiek, a nie chcę tego robić. No może wyjątkiem dzisiaj ten odcinek taki bez rdzenia trochę, jakby tu powiedział, skwara, chociaż w tle jest ten piękny, bębniący po szybach deszcz. I tutaj układ w stronę to mawka troszkę. Bo ja lubię, kiedy pada. No i to wszystko. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Bądźcie dla siebie i dla innych dobrze. I spoglądajcie na spokojnie, optymistycznie na ten świat. Do usłyszenia. Cześć. Wojewódzka Baza Okrętów Podwodnych